Powiedziałem wam to, abyście nie upadali na duchu. Zbliża się czas, kiedy was będą usuwać ze społeczności wierzących, a ci, którzy pozbawią was życia, będą przekonani, że służą Bogu, a będą tak postępować, ponieważ nie poznali ani Ojca, ani mnie. Uprzedzam was o tym, Abyście w czasie prześladowań uświadomili sobie, że wam to powiedziałem. Przedtem, dopóki byłem z wami, nie mówiłem o tym. Ale teraz odchodzę do tego, który mnie posłał, a nikt z was nie pyta mnie, dokąd odchodzę. Zasmuciliście się jednak, gdy powiedziałem wam o tym. Ale naprawdę lepiej dla was bym odszedł. Bo jeśli nie odejdę... Nie przyjdzie wam na pomoc Duch Święty. Natomiast jeżeli odejdę, poślę go do was. A gdy on przyjdzie, odsłoni przed światem istotę grzechu, sprawiedliwości i sądu. Grzechem jest to, że ludzie nie wierzą we mnie. Sprawiedliwości staje się zadość przez to, że odchodzę do Ojca. Odtąd nie będziecie mnie widzieć. Sądzać znaczy, że już zapadł wyrok nad tym, który ujarzmił świat. Wiele jeszcze mam do powiedzenia, ale teraz za trudne to dla Was. Dopiero gdy przyjdzie duch prawdy, doprowadzi Was do poznania całej prawdy. Nie będzie bowiem mówił w swoim imieniu, lecz powie Wam to, co wie od Ojca. Przyniesie Wam też wieść o rzeczach przyszłych. Ukaże, Jasność mojej chwały, bo zaczerpnie z tego, co moje i to wam przekaże. Wszystko, co ma Ojciec, jest moje. Dlatego powiedziałem, że Duch czerpie z tego, co moje i wam przekazuje. Już niedługo nie będziecie mnie widzieć, ale wkrótce znowu mnie ujrzycie. Wtedy... Niektórzy uczniowie pytali jeden drugiego, co znaczą te słowa, albo co to znaczy odchodzę do Ojca. Mówili więc, nie wiemy, co znaczy już wkrótce, nie rozumiemy, co mówi. Jezus wiedział, że chcieli Go o to zapytać, dlatego odezwał się. Zastanawia Was to, co powiedziałem, że już wkrótce mnie nie zobaczycie, ale niedługo potem znów będę z wami. Zapewniam was, że będziecie płakać i narzekać, a świat będzie się cieszył, będzie wam smutno, ale wasz smutek zamieni się w radość. Gdy kobieta rodzi, doznaje bólu, bo nadszedł dla niej czas cierpienia. Ale kiedy urodzi, cieszy się i zapomina o bólu, bo człowiek przyszedł na świat. Wy także martwicie się teraz, ale gdy was znów zobaczę, będziecie się cieszyć i nikt nie pozbawi was tej radości. Wówczas nie będziecie mnie o nic pytać. Zapewniam was, jeśli będziecie o coś prosić Ojca, powołując się na mnie, dawam wam to. Dotychczas nic nie prosiliście w moim imieniu. Proście to otrzymacie, a wasza radość będzie całkowita. Mówiłem wam o tym, używając przenośni. Wkrótce nie będę mówił w ten sposób, lecz wprost będę wam mówił o Ojcu. Wtedy będziecie prosić, powołując się na mnie, ale nie znaczy to, że zawsze będę się wstawiał za wami u Ojca. Sam Ojciec kocha was przecież, ponieważ wy kochacie mnie i wierzycie, że przyszedłem od Boga. Wyszedłem od Ojca i przyszedłem na świat. Opuszczam świat i znowu wracam do Ojca. Teraz mówisz wprost i nie używasz przenośni, przytaknęli uczniowie. Jesteśmy więc pewni, że Ty wiesz wszystko i nikt Cię żadnym pytaniem nie zaskoczy. Dlatego wierzymy, że przyszedłeś od Boga. Jezus na to więc już wierzycie? Zbliża się chwila, a nawet już nadeszła, kiedy to rozproszycie się, każdy w swoją stronę, a mnie zostawicie samego. A jednak nie będę osamotniony, ponieważ Ojciec jest przy mnie. Powiedziałem wam o tym, abyście zaznali spokoju w społeczności ze mną. Świat da się wam we znaki. Ale odwagi. Ja odniosłem zwycięstwo nad światem.